Rzekła do niego kobieta Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła I nie przychodziła tu czerpać A on jej odpowiedział Idź, zawołaj swego męża I wróć tutaj A kobieta odrzekła mu na to Nie mam męża Rzekł do niej Jezus Dobrze powiedziałaś, nie mam męża Miałaś bowiem pięciu mężów A ten, którego masz teraz Nie jest twoim mężem to powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzwon. I odeszła do miasta. I mówili tam ludziom. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc. Rab, o nim im rzekł. Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mm. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego. Czy mógł czy mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Oto powiadam Wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak wieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera pląd za żniwo wieczne, takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Jeden sieje, a drugi zbiera. Samarybanka czuje się zaatakowana, czuje się przyciśnięta do muru. Rozumie, że jej własna kapitulacja wobec prawdy jest już bliska. Dlatego ucieka się do ironii. Jej myśli kierują się od początku ku codziennym trudom. Droga do studni, dzban na ramieniu, oślepiający blask słońca. Codziennie to samo. Niekończący się sznur codziennych obowiązków, a potem znowu powrót z ciężkim dzbanem do domu i Samarytanka zaczyna udawać, że myśli wyłącznie o wodzie potrzebnej do kuchni, do prania. Daj mi tej wody, abym już nie przychodziła tutaj, nie pragnęła, nie przychodziła tu czerpać. Jakby chciała powiedzieć, ta woda to, to skarb rzeczywiście. Daj mi jej, ja sobie zaoszczędzę całego kłopotu przychodzenia do tej studni. Wydawać by się mogło, że takie zdanie zabarwione trochę ironią. Daj mi tej wody to już nie będę potrzebowała tu przychodzić. Ale za chwilę ta cała ironia, ta skorupa zamknięcia pęka. I Samarytanka mówi wtedy daj mi pić daj mi tej wody Wydaje z siebie jakby taki sygnał SOS jestem w potrzebie, cierpię nikt nie wie o moim cierpieniu co naprawdę przeżywam ludzie mnie wytykają palcami mówią o mnie to ona jak się zbliżam to coś sobie szeptają obgadują mnie Chrystus oczywiście nie pozwala, by ten sygnał SOS pozostał bez odpowiedzi. Zobaczcie, że w naszym życiu często się tak wydarza, że kiedy już nie potrafisz wytrzymać, wtedy już jest ci wszystko jedno. Maska nagle opada. Nagle ukazuje się w końcu prawdziwa twarz, wykrzywiona często bólem. Przypomnij sobie, ile razy e, próbowałeś czy próbowałaś opowiadać historię swojego życia i, i, i zaczynałaś płakać. Albo pokazywał się na twojej twarzy taki e, przerażony grymas między, między śmiechem a płaczem, a ironią. Śmiech... E, Przechodzi w krzyk bólu. Kto z nas wydał już w swoim życiu chociaż raz taki krzyk bólu, to nie ma wątpliwości, że, że skończyła się gra dla publiczności, dla wszystkich, dla rodziny, dla, dla otoczenia dla koleżanek z pracy, kolegów dla rodziców to wszystko przestaje być ważne kiedy człowiek potrzebuje tego, co dla niego jest ważne kobieta nie w pełni świadomie wezwała pomocy a Chrystus natychmiast jej odpowiedział idź zawołaj swego męża i wróć tutaj w jednym zdaniu dotknął jej problemu w jednym zdaniu dotknął jej cierpienia tak jakby nagle ostre cięcie skalpla i ten wrzut, ta rana ten ból zostaje ujawniony, otworzony pokazany Bóg zawsze posługuje się tą samą metodą. Kiedy chce objawić siebie samego, najpierw objawia człowiekowi jego samego. Mówi Samarytance, zobacz, kim ty jesteś. Jeśli chce objawić siebie, to jest metoda Boga kiedy Samarytanka zostanie objawiona samej siebie, będzie mogła dopiero wtedy przyjąć objawienie i całą prawdę o Bogu. No i kobiecie nie pozostaje teraz nic innego, jak rozpocząć swoją spowiedź przed tym, który jej powiedział. I zaczyna bardzo prosto. Nie mam męża. Przerywa. Pewnie głos jej zadrżał. Ale Jezus bardzo szybko spieszy, żeby za nią dokończyć, bo Jezus nie pozwala nam cierpieć. Nawet wtedy, kiedy nie potrafimy wypowiedzieć naszego bólu. On przerywa i dopowiada za nas. Dobrze powiedziałaś. Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu wężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. Moi drodzy, myślę sobie, że nie jest to z pewnością życie przykładne. Nie jest też zbyt szczęśliwe. Czasem lekkomyślność, czasem niestałość, czasem rozczarowania, spowodowane i doznane. Czasem chęć posiadania drugiej osoby dla siebie, niezrozumienie. Wszyscy przecież w Sychar znają historię tej kobiety. Każdy w miasteczku zna jej smutną historię. Znają, i jak mówią, to gdzieś tam z boku, z tyłu, za jej plecami nikt jej w twarz nie powie podśmiewają się a ten nieznajomy gwałtownie zerwał zasłonę jej tajemnicy odsłonił jej serce jej nędzne w jej ujęciu dla niej samej życie kobieta jak widzimy nie wie co powiedzieć Panie widzę, że jesteś prorokiem a potem próbuje przejąć inicjatywę obecność kogoś, kto czyta w jej sercu staje się coraz bardziej niepokojąca prawie nie do zniesienia i wtedy bardzo zręcznym manewrem przenosi ciężar rozmowy z jej życia na sprawy religijne, na obrzędowe, na kontrowersje prawne. Zobaczcie, że bardzo podobnie dzieje się i z nami. Kiedy nagle ktoś nam objawi nasz ból, naszą nędzę, nasz grzech, wtedy delikatnie zaczynamy przenosić ciężar na sprawy inne. Dlaczego Kościół? Nie akceptuję takiej sytuacji. Dlaczego Kościół nie pozwala mi znaleźć sobie takiej osoby, która by mnie kochała naprawdę? Bardzo sprytnie, tak jak Samarytanka. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, zaczyna rozmowę. Tak jakby się przed chwilą nic nie stało. Człowiek zawsze szuka jakiegoś wybiegu, by uniknąć radykalnej decyzji i zobaczcie, że można spotkać w naszych parafiach w salkach parafialnych w różnych klubach, w różnych wspólnotach nawet ludzi, którzy gadają dyskutują o sprawach religijnych o Panu Bogu tak naprawdę dlatego, że nie potrafią się zdecydować i zacząć żyć. Przenosimy często ciężar naszego cierpienia, naszych, naszych przeżyć na sprawy religijne. Uciekamy, gdyby. Bardzo trudno jest się nawrócić. Bardzo trudno jest się naprawdę zaangażować. Bardzo trudno jest skoczyć w ciemność i rzeczywiście uwierzyć. Zaczynamy szukać różnych argumentacji o tym, jaki jest Bóg. Zaczynamy drążyć, zastanawiać się, dyskutować. Próby, wobec których Bóg stawia człowieka, mogą się wydawać groźniejsze od pokus szatana głową muru nie przebijesz. Choćbyś, choćbyś miał najsilniejszą głowę. Pewnych tajemnic nie da się odsłonić. Nie da się odpowiedzieć na pytanie dlaczego. To pozostaje w kwestii wiary. Choćbyś miał naprawdę silną głowę. Po co nieraz dyskutować na, na różne tematy teologiczne, o, o Panu Bogu, o moralności, o różnych sprawach. Po co? Tak się tego nie przeskoczy. Brakuje nam wiary. Chcielibyśmy to wszystko dotknąć. Odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Ale naprawdę, choćby najsilniejsza głowa, uwierzcie, nie przebije tego muru. Trzeba po prostu uwierzyć, że, że, że tak jest. I znowu Samarytanka ucieka od tej rzeczywistości. Gdzie należy czcić Boga? Na górze Garizim czy w Jerozolimie? Takie pytanie postawiła Jezusowi. Może była rzeczywiście kobietą bardzo inteligentną. I teraz zaczyna się cała długa historia Jezusa, który zaczyna tej kobiecie wyjaśniać pewne sprawy. Niestety musimy sobie to zostawić na, na, na kiedy indziej, bo to jest długa historia. Może kobieta nic nie zrozumiała z tego, co Jezus jej wyjaśniał. Czytałem przed chwilą w Piśmie Świętym. Dlaczego tak było? Dlaczego ojcowie się tu modlili? O tym, że nie chodzi o sprawy materialne, chodzi o sprawy ducha. Można do tego fragmentu wrócić To piękne wyjaśnienie samego Jezusa jest Więc nie będę się nad tym zatrzymywał Może kobieta nie zrozumiała, Może jest na tyle inteligentna Że stara się zyskać na czasie Odkładając decydujący krok do przyjścia Mesjasza Mówi Jezusowi Tak, oczywiście, ja to wszystko wiem Wiem, że przyjdzie Mesjas zwany Chrystusem A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko i wtedy e, odpowiedź Chrystusa jest miażdżąca. Nie, to ja nim jestem. Ja jestem Mesjaszem. Ja jestem ten, który z Tobą mówię. I znowu Chrystus ściąga kobietę jakby na ziemię. E, dawca wody żywej jest posłańcem Boga. I tu jest właśnie ta e, sedno tej pięknej tajemnicy Sedno spotkania Jezusa z Samarytanką. Tajemnica, o którą był zawsze zazdrosny. Nagle mu się wymyka. Nieraz się zastanawiam nie wiem, czy piękno Samarytanki, czy to, że go tak kokietowała tą rozwową. Ja jestem tym, który z Tobą mówię. Zdumiewające objawienie dokonuje się na obmurowaniu studni. Z jednej strony on spalony słońcem pielgrzym, żebrzącą łyk wody, a z drugiej strony kobieta porzucona przez pięciu mężów, obecnie konkubina szóstego mężczyzny. Tak sobie myślę, że rzeczywiście Bóg nie przyszedł na ziemię z książką w ręku, nie stanął i nie zaczął z książką w ręku nam objawiać, wyjaśniać siebie w jakiś sposób niezwykły. On to robi bardzo prosto. Człowiek i kobieta, zmęczony człowiek i kobieta z pewnością nie można ją nazwać cnotliwa. On nieznajomy pozwala <głos> wydrzeć sobie tajemnicę swojego bóstwa. Ona kobieta wątpliwej sławy <głos> pozwoliła sobie wydrzeć ciężar swojego życia. Niesamowita wymiana, jaka dokonuje się między Bogiem a człowiekiem. Zobaczcie, jaka jaka równowaga. Bóg objawia siebie, całą swoją miłość, całą swoją wielkość, a w zamian człowiek objawia mu swoje cierpienie. Objawia mu swój grzech, swój upadek. Objawia swój nieznośny ciężar swego żałosnego życia. Wtedy nadchodzą uczniowie, wyciągają zapasy żywności. Kobieta korzysta z zamieszania i odchodzi, pozostawiając tam swój dzban. Biegnie do miasteczka, puka do wszystkich drzwi. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko. Czyż on nie jest Mesjaszem? Niesamowita rzecz Dobra nowina Zostaje ogłoszona Nie przez usta świętych Nie księży Nie ludzi, którzy się modlą i Mają życie poukładane Ale dobra nowina Zostaje ogłoszona przez usta grzesznicy Niesamowita rzecz My jesteśmy nauczeni, że Dobra nowina jest głoszona przez ludzi świętych, rzeczywiście, papież Jan Paweł II, inni wielcy ludzie, Matka Teresa. W ciągu kilku godzin Samarytanka została obdarzona miłością, uświęcona i wysłana jako apostołka przez Jezusa Chrystusa. W czasie tak krótkiego spotkania przy tej studni jakubowej, ona otrzymuje namaszczenie, żeby ewangelizować swoich braci. Coś niesamowitego. Dla Boga nikt nie jest stracony. Mało tego. Bóg sobie wybiera tych, którzy w oczach świata wydają się być nikim, którym życie się rozsypało, nie było układało, którzy przeżywają trudności którzy walczą o swoje małżeństwo, o swoje życie. Bóg się objawia właśnie w ten sposób. A Jezus, widząc jak powraca, prowadząc mieszkańców swego miasteczka, e, musiał przeżywać to samo wzruszenie, jak przy powrocie uczniów. Zobaczcie, że nawet nie chce jeść na ten widok ten widok, który ma przed sobą jest zbyt piękny ludzie, którzy go słuchają nawet taka kobieta jak Samarytanka została uznana za osobę godną pracy przy żniłach On, nieznany podróżny, przestanie odczuwać pragnienie i będzie mógł odpocząć. I wówczas samarytanka przyjdzie po swój dzban pozostawiony na obmurowaniu studni. Pójdźcie zobaczyć człowieka, który mi powiedział, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Piękna rzecz. Samarytanka nie uzurpuje sobie roli, która do niej nie należy. Nie rozpowiada nikomu treści rozmowy z Jezusem. Ona wie, że każdy musi spojrzeć Jezusowi sam osobiście w oczy. Że to spotkanie musi być osobiste. Po to też ta dzisiejsza nocna adoracja. Każdy z nas musi mu spojrzeć osobiście w oczy. Ludzie zbyt często oceniają nas tylko według szóstego przykazania. Samarytanka, kończąc, nie chce wyręczać Mesjasza. Przyprowadza do Jezusa swoich ziomków, dając im własne, zrodzone z bólu świadectwo. Powiedział wszystko, co uczyniłam? Zobaczcie, jeszcze jedna smutna sprawa. Ona przyprowadza ludzi do Jezusa, pomaga ludziom, daje z siebie wszystko. I wtedy spotyka się z brakiem delikatności tych, którym dobro wyświadczyła. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale sami żeśmy zobaczyli, Ile razy się tak zdarza, że pracujecie w różnych środowiskach, swoim świadectwem życia, poprzez swoje cierpienie pomagacie wielu osobom w dochodzeniu do Chrystusa, a potem gdzieś za plecami się słyszy, a zobacz, to ta, której się życie nie poukładało. Nie dzięki Twemu opowiadaniu wierzymy. Co Ty nas obchodzisz? Oby tylko wierzyli. To nie ona musi stanąć na piedestale. Gdy ktoś z uporem pragnie pozostać na piedestale, zasłania w końcu główną osobę. Prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. Dwa dni w mieście wyklętych Jezus pozostał. Jezus się czuje tam bardzo dobrze na przekór zgorszeniu zadufanych ortodoksów. I zobaczcie, <grymna> piękna sprawa, że kiedyś Jezus się zrewanżuje za tę serdeczną gościnność tych ludzi. Pamiętacie w jaki sposób? Bo powierzy właśnie Samarytanowi, Samarytaninowi, rolę bohatera pozytywnego w jednej ze swoich chyba najpiękniejszych przypowieści pamiętacie. Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To był rewanż za tą gościnę. Tam w Sychar. <śmiech> pisze Rabbini uważali Nauczanie kobiet Za stratę czasu Twierdzili, że lepiej jest Spalić słowa prawa Tory, niż tracić czas Na tłumaczenie ich kobietom Na szczęście Chrystus Nie uczęszczał Do szkoły Rabbinów i na szczęście Chrystus zawsze ma trochę czasu do stracenia dla tych, którzy Go potrzebują. Niech ta chwila adoracji będzie okazją do powiedzenia sobie na te pytania, które rozdałem Wam, kiedy wchodziliście do kaplicy. Niech będzie takim przygotowaniem do rozmów w grupach, które za chwilę poprowadzimy. Podzielimy się na trzy grupy. Niech będzie momentem, w którym każdy z nas może napisać na tej kartetce, którą dostał, tą tajemnicę, którą Jezus każdemu z nas objawia, tajemnicę o sobie samym, jaka jest prawda o mnie, co mnie najbardziej boli we mnie. Napisz na tej karteczce to, co Jezus za chwilę do Ciebie powie. To On Ci objawia prawdę o Tobie samym. Posłuchaj go, co chce do Ciebie powiedzieć i zapisz sobie to na tej karteczce. Karteczkę zachowaj dla siebie.